Wtórka programu. Komentarz. Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej z nami. Dzień dobry redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezwykle ciekawa dzisiejsza jedynka waszej gazety, Pańskiej Gazety Rzeczpospolitej. To na początek poproszę pana o komentarz do głównego tekstu, czyli Stanów Zjednoczonych, które proszą o pomoc. Maciej Miłosz pisze, że Waszyngton sugeruje, by jedna z dwóch polskich baterii Patriot trafiła na Bliski Wschód. Chcę też pocisków do niej, które są nad Wisłą, a ja do siebie od dodaję, od siebie dodaję, że to nie pierwszy raz w trakcie wojny na Bliskim Wschodzie, jak Amerykanie zabierają swoje patrioty. Wcześniej nie zabierali je z Korei Południowej. No tak, to wynika z tego, że irańskie ataki odwetowe obejmują użycie dronów i pocisków balistycznych. Patrioty są przede wszystkim przeznaczone do zwalczania pocisków balistycznych. Natomiast problem na Bliskim Wschodzie jest taki, że wiele krajów, sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie, czyli państw arabskich, używa tych patriotów nie tylko do strącania rakiet balistycznych, do czego są przeznaczone, ale też do strącania bardzo tanich, irańskich dronów kamikaze Shahid i zużycie pocisków do patriotów na Bliskim Wschodzie w ciągu pierwszych dwóch tygodni wojny było to, Wołodymyr Zełenski o tym mówił z pewnym żalem, było większe niż w czasie czteroletniej wojny Rosji z Ukrainą po stronie ukraińskiej, bo Ukraińcy te, po, te pociski bardzo oszczędzają i używają rzeczywiście tylko do zwalczania pocisków hipersonicznych, czyli tych naddźwiękowych, no i balistycznych, czyli Iskanderów. Natomiast drony zwalczają tańszymi, Środkami. No tutaj ta ekonomika wojny nie została zachowana, jeżeli wojna będzie się przedłużać, miejmy nadzieję, że kraje arabskie skorzystają z rad ukraińskich ekspertów, którzy się tam wybrali i zaczną jednak zwalczać bardziej ekonomicznie drony, ponieważ produkcja roczna, to też o tym Maciej miło pisze, mało kto o tym wie, ale produkcja roczna pocisków do zestawów Patriot to około 600 pocisków rocznie, a na Bliskim Wschodzie użyto ich w czasie dwóch tygodni wojny półtora tysiąca. Widzimy, że e, widzimy więc na czym polega problem. Natomiast z polskiej perspektywy to pokazuje jak duże znaczenie dla polskiego nie tylko bezpieczeństwa paliwowego, o czym pewnie też będziemy mówić jeszcze za chwilę, ale też e, dla bezpieczeństwa militarnego ma ta wojna, dlatego, że Amerykanie uważają teraz tamten e, kierunek za priorytetowy i można spodziewać się takich e, nacisków, może nie powiem, że bateria Patriot opuści Polskę, ale naciski w sprawie tej amunicji mogą być, bo wyjazd baterii Patriot z Polski, no to byłby jednak taki poważny sygnał, że nasza... Nie, no to przewrót e, nasza, kopernikański byłby w relacjach no, polsko-amerykańskich. Tak, trochę tak, ale trochę też pokazanie, że ta Polska ma dla Stanów jednak trochę drugorzędne znaczenie, bo przypomnijmy, my mamy tych baterii Patriot na razie tylko dwie, Docelowo mamy mieć ich osiem, ale one mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w pierwszej kolejności, między innymi w Warszawie, ośrodkom decyzyjnym w Warszawie, żeby w przypadku odpukać w każde niemalowane drewno jakiejś eskalacji w kontaktach, znaczy w kontaktach, no eskalacji w konflikcie uh -huh. z Federacją Rosyjską, żeby móc zapewnić, Sprawne funkcjonowanie państwa, żeby centralne instytucje państwa nie były, nie były zagrożone atakami, więc no to jest bardzo, bardzo poważna informacja. No i to też bardzo dobrze pokazuje stosunek Donalda Trumpa do NATO, bo przecież te patrioty bronią nie tylko Warszawy, bronią przede wszystkim wschodniej flanki NATO, całego sojuszu przed zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej. Ale myślę sobie, że to będzie też olbrzymi problem polityczny w Polsce, szczególnie dla tych, którzy mówili, że wsparcie przepraszam, militarne Stanów Zjednoczonych dla Polski jest niezachwiane? Tak, i dla tych, którzy stawiają wszystkie karty, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, na Stany Zjednoczone. To kolejny już sygnał, że nasz amerykański sojusznik, który jest bardzo ważnym sojusznikiem oczywiście i dalej pozostaje z naszej perspektywy strategicznym sojusznikiem. Problem polega na tym, że w drugą stronę ten sojusz nie jest tak strategiczny, to znaczy Polska nie jest dla Stanów Zjednoczonych aż tak strategicznym sojusznikiem, jak na przykład Izrael i stąd te te ruchy, jeżeli chodzi o patrioty, stąd, skąd, stąd te naciski, to pokazuje też, że w dziedzinie bezpieczeństwa, tak jak w wielu innych dziedzinach, musimy postawić na dywersyfikację, czyli na mocniejsze wzmocnienie tego europejskiego filaru, bo warto o tym pamiętać, że Polska, mimo bardzo dobrych relacji z USA i mimo tego, że USA są ważnym sojusznikiem, leży w Europie i kraj, dla krajów europejskich, zwłaszcza dla naszych sąsiadów, między innymi Niemców, Będziemy zawsze, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bardziej strategicznym sojusznikiem, bo ewentualne pogorszenie się bezpieczeństwa Polski, no albo wręcz jakaś, jakaś forma popadnięcia w zależność od Rosji, od razu automatycznie sprawia, że Niemcy są w gorszej pozycji. Dlatego Europejczykom zawsze będzie bardziej zależało na naszym bezpieczeństwie niż Stanom, bo z perspektywy Stanów jak. To co stanie się w Polsce nie ma aż tak dużego znaczenia dla ich bezpieczeństwa jak w przypadku na przykład Niemiec czy nawet, nawet Francji, która jest nieco dalej, ale dalej leży na tym samym kontynencie. Rozumiem, że do Lamusa możemy odłożyć zapowiedzi Amerykanów o zwiększeniu swojej obecności w Polsce? No myślę, że tak. My, oczywiście to, ta deklaracja została złożona w czasie wizyty Karola Nawrockiego, ale ona została w Białym Domu tej pierwszej w, w sierpniu jeszcze na przełomie sierpnia i września, to początek września był ale ona była tak dość luźno rzucona i dopiero na pytanie, przypomnę jakie były okoliczności, bo z tego oczywiście zrobiono wielki sukces polityczny, ale okoliczności były takie, że pytany o to, czy Stany Zjednoczone nie zredukują obecności wojskowej w Polsce, bo takie obawy istniały. Przypomnę, że Amerykanie wycofali na przykład część żołnierzy z Rumunii i głośno mówią o tym, że muszą dokonać rewizji, jeżeli chodzi o liczebność kontyngentów amerykańskich w Europie, na pytanie, czy nie wycofa żołnierzy z Polski. Donald Trump powiedział, że nie wycofa. Być może wyślę tu kolejnych, jeżeli będzie taka prośba i w zasadzie na tym się skończyło. Myślę, że do tych słów nie należy przywiązywać jakiegoś wielkiego znaczenia, bo Donald Trump który jest prezydentem ważnego państwa, mówi bardzo wiele rzeczy i często sprzeczne. To, to codziennie też rzeczy się wzajemnie wykluczają. Natomiast złośliwie bym powiedział, że teraz piłka po stronie także prezydenta Karola Wrockiego, który mówił o takich podmiotowych i partnerskich relacjach z Donaldem Trumpem, no to teraz można negocjować z Donaldem Trumpem, żeby tych patriotów nie zabierał. Przejdziemy, no, proszę. Tak, ale myślę, myślę, że jednak polityka, znaczy tutaj oczywiście być może rząd będzie tak przeżystał piłeczkę, no ale to jest jednak, będzie Nie, jednak w że tak. polityka zagraniczna rządu. I kompetencja ministra Kosiniaka, kosiniaka tak. To druga kwestia y, związana także z jedynką Rzeczpospolitej. To taki zrobił się porannego jedynce dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na pierwszej Bardzo stronie, domyślam się, na pierwszej stronie sondaż. Najpierw frekwencja, czy gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to oddałby pan, pani w nich swój głos 53% deklaruje, że tak Z czego 43% zdecydowanie tak Doszło do mijanki do, do, na Pomiędzy trzecią, a czwartą Trzecią, a czwartą lo, Czwartą, a piątą lokatą a piątą. Czwartą, piątą Do tej pory na czwartym miejscu była Konfederacja Grzegorza Brauna Teraz Konfederacja Grzegorza Brauna O 40 punkta procentowego Wyprzedziła e, Lewica To jakiś początek trendu Pańskim zdaniem? No o trendzie oczywiście trudno mówić, bo to pierwszy sondaż, ale jest to tak zwany, to politycy PiSu zwłaszcza yy, tak to nazywają, ale można, można przyjąć tę roboczą nazwę, tak zwany efekt Czarnka. Bo Przemysław Czarnyk dlatego został kandydatem PiS na premiera, niekoniecznie po to, żeby zostać rzeczywiście premierem, bo wiadomo, że na razie PiS raczej nie ma widoków na tworzenie rządu większościowego i to kto będzie premierem będzie zależało od rozmów koalicyjnych, ale Przemysław Czarnych ma powalczyć o tych wyborców PiSu, którzy odeszli właśnie do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ma wystąpić z takim bardziej zdecydowanym, radykalnym przekazem, jako przedstawiciel prawego skrzydła PiSu, tak zwanych maślarzy popularnie tak nazywanych od pewnego tweeta Tobiasza Bocheńskiego, ale to nie będziemy już w to wchodzić, pewnie już większość tak. zainteresowanych pamięta. Natomiast Właśnie ten efekt Czarnka widać w sondażu, to znaczy to, co straciła konfederacja Korony Polskiej, to nieco zyskało PiS. PiS cały czas w tym sondażu jest dość nisko jak na swoje ambicje, bo ma 24% poparcia, ale to jest 24% tam z jakimś układem I pół, I pół dokładnie. Tak, ale jest to wzrost o ponad 2 punkty procentowe w stosunku do badania sprzed miesiąca, czyli po tym, kiedy Przemysław Czarnych został kandydatem na premiera, kiedy zaczęły się te jego bardzo regularne konferencje, spotkania z Polakami w różnych miejscach, bo to, to może umykać y, obserwatorom mediów centralnych, czy osobom, które nie uczestniczą w tych spotkaniach, ale dla osób w różnych miejscowościach, które odwiedza Przemysła Czarnych, ma to niewątpliwie znaczenie. No i przekaz Przemysława Czarnka jest jednak bardzo, bardzo radykalny. To zupełnie inna retoryka niż retoryka na przykład Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli jego frakcji, takiej bardziej stonowalnej, bardziej centroprawicowej. Przemysła Czarnych prowadzi PiS w stronę dość radykalnej prawicy, no i na razie okazuje się, i o tym mówi nie tylko nasz sondaż, ale też sondaże wewnętrzne, na które powołuje się PiS, że ten efekt zaczyna działać. Czy będzie trwały? To zobaczymy, bo pytanie, czy w pewnym momencie nie dojdzie do odpływu wyborców z drugiej strony, bo zbyt radykalny przekaz PiSu może zniechęcić do tej partii tych bardziej umiarkowanych jej wyborców. Ale Takich to zobaczymy w nazwijmy to Mateusza Morawieckiego. Dokładnie Panie, że... tak. I to może też e, ostatnie zdanie Pewnie, bo, proszę, to może proszę. też doprowadzić do wyjścia na przykład w jakiejś perspektywie Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników z tej partii, kiedy uznają, że jakby ten kurs jest zbyt prawicowy. i jeśli uznają, że jest wyborcze, elektoralne podglebie do tego, żeby ewentualnie zacząć działać na własną rękę. Ale jeszcze jedną hipotezę, czy też tezę umieszczają państwo w Rzeczpospolitej, że dla koalicji rządzącej wzrosty i dla koalicji obywatelskiej i ten wzrost dla lewicy to także efekt obniżki cen prądu. E, cen paliw oczywiście. Tak, tak, tak. Tego Pakietu CPN. No tak, bo to jest sondaż przeprowadzony już po tej błyskawicznej operacji z przyjęciem pakietu, pakietu CPN, która była tak no jednak od, odróżniała się od wielu innych dotychczasowych działań rządu, bo wiemy, że to wiele razy o tym też mówiliśmy, też na tej antenie. To rząd bardzo szerokiej koalicji, w którym dość trudno jest czasem wypracować jakby wspólne stanowisko w sprawie reform, ono się długo wykuwa. Natomiast tutaj, kiedy już zapadła decyzja, bo oczywiście PIS i opozycja, Konfederacja mówią, że za późno, tu można dyskutować, natomiast kiedy już zapadła decyzja, no to proces był jednak błyskawiczny. To trochę przypomniało czasy rządów PIS, kiedy wieczorem pojawił się projekt ustawy, a następnego dnia rano już był podpisany przez prezydenta. Tutaj było niemal tak błyskawicznie i taka sprawczość, taka skuteczność na pewno na wyborców wpłynęła, zwłaszcza, że dotyczy to bardzo żywotnego. Interesu nas wszystkich, czyli cen paliw przed świętami. Polacy niedługo będą wyjeżdżać do swoich rodzin. No i to 6,16 dzisiaj, zobaczymy jak jutro, na stacjach benzynowych za benzynę 95 na pewno robi wrażenie i na pewno przynosi popularność rządowi. No i na pewno taki efekt wizerunkowy chodziło. No dokładnie tak. No nie, nie jest przypadkowy też termin tego. nie przypadkowo rząd czekał aż do tego momentu. Zapewne liczył, że nie będzie takiej konieczności, bo pamiętajmy o drugiej stronie tego medalu. Jeżeli ten program będzie działał 3 miesiące, to jest 5 miliardów złotych niemal mniej do budżetu państwa, a deficyt budżetu, przypomnę, to już 271 miliardów złotych i my wszyscy też musimy mieć tyle głowy, że zapożyczać się w nieskończoność nie możemy i w którymś momencie dostaniemy za to rachunek, to znaczy rząd będzie musiał albo podnieść podatki, albo zacząć ciąć wydatki. No właśnie, to jest pytanie, co gabinet zrobi za 3 miesiące. Czy myśli pan, że w kancelarii premiera teraz po prostu siedzą, modlą się albo zaciskają ręce i trzymają kciuki za to, żeby za 3 miesiące rynki już się uspokoiły? Ja myślę, że wszyscy trzymają kciuki, żeby to stało się znacznie szybciej. Natomiast no, dzisiaj mamy niepokojące doniesienia Wall Street Journal o tym, że Donald Trump podobno rozważa zakończenie wojny bez całkowitego odblokowania cieśniny Ormus, co może sprawić, że nawet zakończenie wojny nie zmieni sytuacji na rynkach, dlatego że operacja odblokowania cieśniny Ormus jest dość skomplikowana Amerykanie niekoniecznie mają takie siły, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, nie, nie, nie chodzi o to, że brakuje im siły marynarki wojennej, ale konkretnych okrętów, które są do tego, do tego potrzebne, bo tej te cieśniny nie odblekują wielkie lotniskowce, potrzeba mniejszych manewrowych jednostek i Donald Trump podobno rozważa taką y, sytuację, w której przekaże Europejczykom i karają za to perskiej zadanie odblokowania ciśnienia Ormus, a to może przedłużyć ten, ten kryzys na bardzo, bardzo długo. To może naciągnę jeszcze pana redaktora na komentarz, bo to chyba Amerykanie tylko potrafią wejść, rozpętać wojnę, rozpętać kryzys na rynkach i następnie powiedzieć, no dobra, to my już swoje załatwiliśmy, wycofujemy się, a konsekwencje ponoście wy, a najlepiej to jeszcze nam pomóżcie i oddajcie sprzęt. No to jest, to jest prawda. Od dawna się mówi, że Amerykanie umieją wygrywać bitwy, ale mają problem z wygraniem wojny i z zakończeniem wojny. Tak było, jeżeli chodzi o ostatnie operacje, które pamiętamy z interwencją w Iraku, z operacją w Afganistanie, bo przecież Afganistan zatoczył koło tak naprawdę po interwencji amerykańskiej i po kilkunastu latach obecności, między innymi na tej, wrócił do rządów y talibów. No tak, niestety tak to wygląda. Wydaje się, że... Te założenia Stanów Zjednoczonych i Izraela były zbyt optymistyczne, to znaczy tam wierzono chyba, że ta fala nalotów wywoła rewoltę społeczną i obalenie reżimu ayatollahów, co skończyłoby jakby z, ze skutkami rewolucji islamskiej, to się nie stało i nic nie wskazuje na to, że się stanie. I rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że ten bałagan, który zrobili Amerykanie będzie trudno posprzątać i to może się naprawdę przeciągnąć nawet na okres po zakończeniu wojny, bo Iran już mówi, że będzie pobierał opłaty za przejście przez cieśninę Ormus, czyli ostatecznie, nawet po wojnie, czyli ostatecznie sytuacja może być gorsza niż przed tą interwencją. Redaktorze, wiem, że powinniśmy już kończyć, ale czekamy na następnego gościa. Czy możemy jeszcze chwilę porozmawiać? Będzie pan tak Oczywiście. miły? To jeszcze Oczywiście. chętnie zapytam o wybory na Węgrzech. Te dokładnie za, za dwa tygodnie, nie dokładnie, do 12 kwietnia, Wybory parlamentarne. Widać poddenerwowanie ze strony Wiktora Orbana. Ostatnio na, na marszu spotkał się z krytycznymi, e, z krytycznymi okrzykami i taki bardzo pobudzony machał ręką i mówił, że, że chcecie, żeby Ukraina wygrała i chcecie, żeby przejęła władzę w Unii Europejskiej. Zastanawiam się, jak w pańskiej ocenie, na ile na ile przegrana Orbana jest prawdopodobna, a na ile to jednak, e, to jednak no, sondażowy optymizm po stronie przeciwników. Urbana. Wydaje się, że nie tylko zachowanie Orbana, ale też badania tego ośrodka, który przewidział prawidłowo, bo przed poprzednimi wyborami w 2022 roku na Węgrzech większość ośrodków też dawała większość opozycji. Wtedy była zjednoczona lista opozycji na Węgrzech. Pamiętam, że Donald Tusk między innymi ją, ją wspierał, ale jeden ośrodek, on się nazywał Median, przeprowadzał badania, z których wynikało, że prowadzi jednak Fidesz i tak się okazało, że wygrał Fidesz. Ale dzisiaj ten ośrodek pokazuje, że prowadzi Tisza Petera Maggiara i wydaje się, że to są naprawdę pierwsze od 2010 roku wybory, które Orban może przegrać, przy czym nie jest to przesądzone, dlatego że nawet jeżeli opozycja ma pewną przewagę nad Wiktorem Orbanem i Fideszem w sondażach, to ordynacja wyborcza na Węgrzech jest na tyle skomplikowana, zresztą została tak napisana pod tym kątem, że można no. wygrać wybory, a nie przejąć władzy, dlatego że tam mamy mieszany system proporcjonalno-większościowy i Fidesz może jakby nadrobić straty w tych wyborach proporcjonalnych okręgami jednomandatowymi i ewentualnie zawrzeć koalicję z taką skrajnie prawicową partią Moja Ojczyzna. Ale... Na dzisiaj powiedziałbym, że szanse są mniej więcej tak 60 na 40 nawet opozycji i stąd stąd ta nerwowość Orbana, stąd bardzo, bardzo brutalna ta kampania wyborcza. Eee, nie wiem, czy, czy słuchacze i czy pan wie, ale ostatnio pojawiła się informacja, że Peter Madwiat, lider opozycji, nie pojawił się ani razu w węgierskich mediach publicznych w czasie tej kampanii, więc obserwatorzy tych mediów publicznych po prostu nie wiedzą o jego istnieniu, jeżeli nie czytali mediów opozycyjnych. To pokazuje, no, że naprawdę władza jest niepewna. Powtórka programu Komentarz Teraz o zupełnie innych sprawach na poważnie, choć i o piłce na poważnie, bo jestem przekonana, że czasem potrzebujemy oddechu. Profesor Malina Kaszuba, ekspertka do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytet w Siedlcach. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. O symbolu rosyjskiego bestialstwa dziś porozmawiamy, bo czwarta rocznica wyzwolenia Buczy staje się faktem. To, co widzieliśmy, ofiary rosyjskiego bestialstwa, Miała Pani czasem wrażenie, że to się w XXI wieku nie powinno wydarzyć? Nie tylko myślę, że ja miałam takie wrażenie. Trzeba pamiętać o tym, że od zakończenia międzyblokowej rywalizacji po rozpadzie Związku Radzieckiego świat zaczął funkcjonować w takim przekonaniu, szczególnie Europa, że wojna nam nie grozi. I, I w tym przekonaniu żyliśmy aż do 2014 roku, kiedy Rosja dopuściła się aneksji Krymu. To był taki pierwszy ważny sygnał świadczący o tym, że czas pokoju w Europie się kończy, że musimy zwrócić większą uwagę na zagrożenie, które stwarza Federacja Rosyjska pod rządami Władimira Putina, no natomiast pełnoskalowa agresja na Ukrainę rozpoczęta w lutym 2022 roku no była tylko i wyłącznie potwierdzeniem tych obaw, w których żyliśmy od aneksji Krymu. Natomiast oczywiście wydarzenia w Buczy trudno jest w jakiś racjonalny sposób komentować. Yy, dlatego, że yy, bestialstwo, którego dopu dopuścili się rosyjscy żołnierze wobec cywilów, yy, no, nie znajduje słów usprawiedliwienia. Trzeba pamiętać o tym, że co do zasady yy, wojny toczą się nie między yy, ludźmi, wojny toczą się w takim znaczeniu, że to nie jest wojna cywilów, obywateli jednego państwa przeciwko drugiemu państwu. Tylko mówimy o tym, że wojna, jeżeli w ogóle ma miejsce, jest stosunkiem pomiędzy państwami i ona powinna się toczyć tylko przy użyciu sił zbrojnych, które są przeznaczone do prowadzenia walki zbrojnej. Zatem e, prawo międzynarodowe również znacząco jakby obejmuje ochroną e, osoby nie biorące czynnego, udziały, czynnego udziału w walce, czyli właśnie osoby cywilne, a tutaj to prawo w, w sposób jednoznaczny, bestialski zostało pogwałcone. Także trudno znaleźć komentarz. Hmm. Choć pani mówi to wojna między państwami, ale w takich sytuacjach przychodzi mi do głowy, ja wiem, że sięgam daleko. Ale więzienny eksperyment z Bardo, który pokazał, to był 71 rok, ale on pokazał, że jeśli mamy taką możliwość, jeśli dostajemy, jeśli los obdarowuje nas albo osadza, w, bo trudno to mówić o Darze, osadza nas w pewnej roli, to możemy się stać bestiami. Ja nie wierzę w to, że oni dostali rozkaz, myślę o rosyjskich żołnierzach oczywiście, wymordowanie ludzi w bestialski sposób, kobiet, dzieci, pięciuset osób i, i, i zakopanie czterystu z nich w zbiorowej mogile. Nie wierzę w to. Uważa pani, że to była e, inicjatywa samych żołnierzy? Ja myślę, że w starciu nie. z... Nie. No dobrze, że jak dostali taką możliwość i byli na jakichś niesamowitych emocjach, to to, to mogło eksplodować. To znaczy w swojej naiwności, pani, redaktor, pani profesor, nie wierzę w to, że oni dostali taki rozkaz. Pani redaktor, otóż ja aż tak naiwna nie jestem. Uważam, że Rosjanie... Słyną z tego, że nie mają litości i myślę, że działają w, w imię takiego, takiego twierdzenia nie bierzemy jeńców i cel uświęca środki. Czyli krótko mówiąc, biorąc pod uwagę w ogóle stosunek jakby państwa rosyjskiego do życia ludzkiego, który jest wątpliwy. To znaczy ch ch chcę podkreślić, że y y ro y przywódcy rosyjscy czy mówimy o, o, o przywódcach współczesnych w osobie Władimira Putina, czy mówimy o historycznym ujęciu, nigdy nie wyrażali y, szacunku do życia ludzkiego i trzeba pamiętać o tym, że miliony of ofiar, y, czy to zbrodni stalinowskich, czy miliony ofiar y, tzw. wojny ojczyźnianej, w taki sposób określa się w Rosji drugą wojnę światową, dowodzą że tego szacunku do człowieka, do jego życia nie ma. Więc tym bardziej y, mogę powiedzieć, że jeżeli mówimy, że nie ma szacunku do własnych obywateli, y, to trudno się dziwić, że tego szacunku nie ma też dla y, przeciwników, za których od 2014 roku właściwie są uważani, Ukraińcy. Oczywistym jest, tak jak pani podkreśliła, choć ja nie jestem psychologiem i tutaj nie, nie chciałabym wchodzić głębiej w te zagadnienia, ale myślę, że w określonych okolicznościach człowiek jest zdolny do czynów okrutnych i niegodnych. No można to sprowadzić do takiego twierdzenia... Um, że my sami tyle y, o sobie wiemy, ile, ile pozwoli nam, że tak powiem, nasze doświadczenie. Jasne, na ile nas sprawdzono, e, prawda? Tak, to... na ile nas mm -hmm. sprawdzono wobec tego, y, oczywiście, że okoliczności wojenne, kręć szybkiego y, efektu w postaci y, zwycięstwa, to wszystko sprzyjało całą pewnością y, tym działaniom w buczy. ale tak jak już powiedziałam, no, to są okoliczności wojenne, y, trudno jest przenieść y, y, te sytuacje na grunt pokojowy, więc one po prostu w czasie wojen się zdarzają, ale tak jak mówię, nie można szukać usprawiedliwienia, to po pierwsze, a po drugie trzeba szukać y, możliwości rozliczenia tych zbrodni, bo tylko w takich okolicznościach y, społeczność międzynarodowa, która się przygląda tym, tym wojennym wydarzeniom, może być w przekonaniu, że faktycznie winni zbrodni wojennych ponoszą odpowiedzialność i karę. Dlatego, że ja uważam, że dopóki osoba dopuszczająca się czy osoby dopuszczające się czynów zabronionych nie poniosą kary, to tak naprawdę tylko ich je zachęca w przyszłości do czynienia może jeszcze gorszych rzeczy. Zdecydowanie tak. Ich albo innych, prawda? Tych, którzy yy, tak, tak. mogą działać w poczuciu bezkarności, choć wiemy, że już od lat działają międzynarodowe komisje, które zbierają dowody na, na zbrodnie, yy, bo tak się to odbywa. Przed międzynarodowymi trybunałami też potrzebne są dowody. Yy, I to się dzieje. Ale yy, pani profesor, przecież są tacy w naszym kraju, którzy twierdzą, że to inscenizacja, że to się nie wydarzyło. Ym... Nie pani, no to ponoszą to, za to odpowiedzialność? To, to... Nie. Rosną im yy... słupki poparcia. Yy, nie ponoszą odpowiedzialności, ale to jest tylko dowód na to, że rosyjska yy, propaganda, czy szerzej yy, rosyjska wojna informacyjna, jest prowadzona bardzo skutecznie. Tu mówimy o, o dezinformacji, o, o propagandzie, o, o szeroko zakrojonej y, akcji fake newsów. Czyli powielanie tego rodzaju treści, które płyną bezpośrednio z rosyjskich mediów jest niczym innym jak dowodem na to, że Niestety niektórzy, na szczęście niektórzy, uległy, ulegają temu obrazowi, który Federacja Rosyjska stara się upowszechniać także na zewnątrz, bo trzeba pamiętać, że Rosjanie w ramach tych swoich działań propagandowych i dezinformacyjnych działają w dwóch wymiarach. Jeden to jest wymiar wewnętrzny, czyli ten skierowany bezpośrednio do rosyjskich obywateli, a drugi to jest wymiar zewnętrzny, czyli on ma za zadanie kształtowanie opinii publicznej poza granicami Rosji. Oczywiście kształtowanie w taki sposób, aby przekaz rosyjski zyskiwał poparcie także w środowisku międzynarodowym. Wizyta szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego w Kijowie, spotkanie szefowej unijnej dyplomacji Kallas z innych szefów msz w krajów w unijnych z, z ukraińskimi władzami. Wizyta marszałki Nisenatu Małgorzaty Dawy błońskiej Gesty są absolutnie potrzebne i na zawsze zostanie w mojej pamięci papieski jałmużnik, teraz łódzki metropolita, kardynał Krajewski, klęczący w błocie. Nie widziałam innej ważnej osoby, ani ze świata polityki, ani Kościoła, ani, ani innych, którzy zdobyliby się na taki gest. Kardynał Krajewski klęczący nad jedną z takich zbiorowych mogił. Yy, nigdy tego obrazu nie zapomnę. Yy, Ukraina jest gotowa na wielkanocny rozejm z Rosją. Jest na to szansa, tak mówi Włodymer Załęski, o tej, o tej yy, gotowości. Czy Rosjanie potrzebują, bo ja nie wierzę w gesty dobroci, ewentualna potrzeba frontowa, tak? Rosjanie są na to gotowi? To, jeżeli pani pozwoli, to może najpierw odniosę się do pierwszej części pani wypowiedzi, czyli do, do, do tej wizyty, która dzisiaj ma miejsce w Kijowie. Ona oczywiście ma wymiar bardzo symboliczny, ale ma też wymiar polityczny i jest bardzo potrzebna aby y, pokazać światu, że ofiary zbuczy i w ogóle ofiary wojny w Ukrainie y, y, są pamiętane i pamięta się o tym, y, czego Rosjanie się dopuścili przy jednoczesnym zapewnieniu, że te zbrodnie będą rozliczone. Natomiast jest to też o tyle ważne, że y, trzeba pamiętać, że y, w obliczu toczącego się konfliktu na Bliskim Wschodzie ta wojna rosyjsko-ukraińska zeszła z pierwszych stron gazet, doniesień medialnych. Można powiedzieć, że troszkę została zapomniana. Wobec tego obecność wysokiej przedstawicielki Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej Kai Kallas, obecność wicepremiera Sikorskiego i ministrów spraw zagranicznych z innych państw europejskich, ma y, umocnić taki przekaz, że Europa cały czas y, wspiera Ukrainę, że Europa wcale y, wbrew oczekiwaniom Putina nie jest y, zmęczona wojną, i jest gotowa y, państwo ukraińskie nadal wspierać. Co mhm. do y, kwestii rozejmu. No, powiedziałabym, że szanse na powodzenie tej inicjatywy są bardzo niewielkie, dlatego że doświadczenie z, chociażby z ostatnich kilku lat, no, czy na przestrzeni te, tych, tych lat toczącego się konfliktu zbrojnego, y, do, do, pokazało, że najczęściej nawet jeżeli ustalano czasowe zawieszenie broni, to ono de facto właściwie z automatu y, przez Rosjan było y, łamane. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, y, rodzi się pytanie, czy Rosji faktycznie dzisiaj y, może zależeć w jakikolwiek sposób na, y, na ustaleniu takiego zawieszenia i co ważne na jego y, utrzymaniu, dlatego że znowu wspomniany konflikt na Bliskim Wschodzie, troszkę wzmocnił pozycję Federacji Rosyjskiej. Z jednej strony, zresztą chyba rozmawiałyśmy o tym całkiem niedawno, wzmocnił te, te możliwości finansowe ze względu na sprzedaż, na rosnące ceny ropy naftowej, czyli rosnące wpływy do budżetu rosyjskiego, umożliwiające zasilanie rosyjskiej gospodarki wojennej ale z drugiej strony pojawiły się dzisiaj również dzisiaj no, w takim znaczeniu aktualnie w kontekście wojny y, z Iranem doniesienia, że y, Rosja y, wspiera Iran y, udostępniając dane wywiadowcze, dane satelitarne i y, y, wobec tego y, być może Rosja będzie chciała wykorzystać tę okoliczność jako swoistą kartę przetargową właśnie w konflikcie z Ukrainą. Dlatego, że wiemy, że Amerykanie dostarczają tego rodzaju dane stronie ukraińskiej, co w wymierny sposób pozwala im skutecznie prowadzić działania zbrojne. Zatem nie można wykluczyć sytuacji, że Władimir Putin sprawę postawi w taki sposób, że Stwierdzi, my zaprzestaniemy przekazywania danych Iranowi pod warunkiem, żeby uczynicie to samo względem Ukrainy. Czyli mamy kolejny, kolejną okoliczność, która wzmacnia Federację Rosyjską w wojnie z Ukrainą. Poza tym, jakby sam konflikt na dzisiaj. Nie ma co prawda, nie ma przełamania takiego znaczącego operacyjnego na tym froncie. Raczej Rosja dokonuje takich postępów niewielkich, taktycznych, a Ukraina właściwie utrzymuje zdolność do tego, aby do takiego przełamania obrony nie doszło. Zatem w tym stanie konfliktu nie, nie jestem przekonana jednoznacznie, że Rosja w ogóle będzie zainteresowana tą propozycją. Natomiast jeżeli okaże się, że Rosja w ogóle tematu nie podejmie, albo nawet jeżeli podejmie i, i złamie ten rozejm, to z kolei po stronie Ukrainy pojawią się argumenty, no, że, że Rosja de facto nie chce w żaden sposób doprowadzić do, nie tylko do zakończenia konfliktu, ale nawet do jego zawieszenia czasowego. Czyli będzie to taki argument polityczny dla Ukraińców, że Federacja Rosyjska nie jest absolutnie nastawiona w żaden sposób pozytywnie w kontekście dążenia do zakończenia konfliktu, o czym będzie można głośno mówić wobec Donalda Trumpa i świata zachodniego. Ale pani profesor, czytałam wczoraj komentarze dotyczące wypowiedzi jednego z youtuberów, nie wiem, blogerów, wpływowej osoby w Rosji, która pozwoliła sobie na komentarz, że być może taki, który jeszcze... Nie wiem, chwilę temu, pół roku temu nie miał, nie mógłby paść na antenie jakiejkolwiek internetowej, telewizyjnej czy radiowej, że być może plany prezydenta Putina trzeba by zweryfikować. Trudno dzisiaj mówić o tym, żeby Ukraina jako państwo niezależne przestało istnieć na mapie. Coś się dzieje. Nie wiem, czy y, Pani redaktor, nie wiem, czy jeden komentarz może świadczyć y, o tym, że, że, że coś istotnego, y, ist, istotnego się y, dzieje. No może y, pozwolę i, sobie na, na porównanie, bo jeżeli y, znany nam wszystkim y, redaktor Carlson pozwala sobie krytykować Donalda Trumpa, to to jest objaw tego, że coś się dzieje, ale tutaj jeszcze nie, ma, nie możemy mówić o takiej skali. Y, y, ja powiem tak. Ta wojna w moim przekonaniu to tak naprawdę dla Putina jest być albo nie być. Dlatego, że, dlatego, że niepowodzenie de facto może spowodować jakieś zmiany na rosyjskiej scenie politycznej. To tylko zaznaczam, bo... że musimy dosłownie kończyć, więc... Gdyby pani profesor była. Jasne, rozumiem. Nie, nie sądzę, żeby jeden głos świadczył o tym, że, że mówimy o jakimś przełomie. Zapewne trudności, które, Rosy, które wojna powoduje w Rosji, również wobec społeczeństwa rosyjskiego, mogą skłaniać czy poddawać wątpliwość te decyzje, mhm. ale uważam, że Władimir Putin sobie z tym absolutnie poradzi. Dziękuję bardzo za komentarz. Profesor Malina Kaszuba z nami w Polskim Radiu 24. Wtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Estera Flieger, Rzeczpospolita. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry. E, pakiet CPN. E, ja czasem się przejęzyczam i mówię CPK. E, mm. Ale to chyba nie będzie. podobnie. Tak? tak? O, nie jestem jedyna. Jak to dobrze. Opozycja oczywiście krytykuje, że za późno, że za długo, że dopiero po 18 godzinach od podpisania przez pana prezydenta odpowiednich dokumentów, cokolwiek zaczęło się w tej sprawie dziać w legislacyjnej drodze. Ale ekonomiści, eksperci, z którymi rozmawiamy mówią, że nie, że tak się to powinno odbywać, bo to trzeba przeliczyć, sprawdzić wpływ na inflację i na wszystko inne. Ale... No, mamy my polityczne żniwa, dlaczego tego nie wykorzystać? Mm -hmm. Premier zdążył przed świętami rzutem na taśmę, prawda, bo możemy się domyślać, że będzie to jeden z tych tematów, który przy stole będą poruszać Polki e, i Polacy. No, z drugiej strony oczekiwania opozycji czy Pałacu Prezydenckiego były sprzeczne, no bo e, z jednej strony chcieli, żeby prawda, premier procedował szybko, żeby obóz rządzący działał jak najszybciej w tej sprawie, a z drugiej e, takie, takie głosy, prawda, że tutaj nie będą nikogo Nikt nie będzie poganiał prezydenta i tak dalej. Więc no i też takie powstawało poczucie bardzo takiego szybkiego procesu legislacyjnego, i tutaj też eksperci są podzieleni. No ale wiadomo, sytuacja jest wyjątkowa. No natomiast chyba liczy się dla premiera, myślę, że dla, dla koalicji rządowej liczy się to przede wszystkim, że to udało się zdążyć przed świętami. Piszemy o tym na polskiej radio 24.pl. Miało być złoty 20 taniej, jest od 64 groszy do y, złoty 32. I mamy mapę obniżek. Najciemniej jest w województwie, między innymi podkarpackim, i tam ceny spadły. Najwięcej mamy takie zdjęcie, nawet 5,82, 6,22, ale to chyba z jakiejś prehistorii to zdjęcie, prawda? No, będziemy musieli się przyzwyczaić do tego i zrozumieć, że to co dzieje się na świecie zdecydowanie wpływa także na nas. Zerowy VAT? Ja wiem, że to wszystkim by ulżyło ten projekt. Y jakiś czas temu wszedł w życie i bardzo lubiliśmy ten stan, prawda, zerowego vat na żywność, ale czy to jest w tej chwili do powtórzenia? Ja jeszcze tylko na chwilkę wrócę do cen paliw i CPN-u, bo tak sobie też myślę, że przeciętny Kowalski nie będzie niuansował, prawda, nie lubię tego określenia przeciętny Kowalski, ale już niech będzie, nie będzie niuansował, czy jego Donalda to jest wina, prawda, kto rozpętał tę wojnę, Jasne. prawda, więc na końcu liczy się ten, kto, kto rządzi, więc stąd też pewnie taka bardzo szybka i sprawna, jednak sprawna decyzja. Natomiast wracając do tych zerowych, do tego zerowego VAT-u. To jeszcze, jeszcze tylko dodam to wszystko przez Donalda. Mogłoby się mieć świetnie, prawda? Nie wiadomo przez którego, zgodzę tak, się. Tak. tak, tak, tak, prawda? Ale no, to, Przysłowia są mądrością narodu i jest takie, takie przysłowie, kowal zawinił, cygana powiesili, więc na końcu tak. rządzący mogliby zapłacić nie za tego Donalda, który był sprawcą tej całej zawieruchy. Jasne, dodam też jeszcze tylko, że w, w, moim zdaniem to, że to, jest, że to się dzieje tuż przed świętami też nie jest przypadkiem. Ja nie wierzę w takie przypadki. Chodzi o to, żebyśmy poczuli ulgę przy świątecznych stołach i żeby ona nam została na dłużej. Tak, tak, tak, tak, oczywiście. No i tak samo jest z tym tematem cen żywności, prawda? To jest ten kolejny temat, który w tym okresie będzie szczególnie gorący, kiedy Polacy no, wypełniają koszyki bardziej niż zazwyczaj, kiedy porównują ceny, a w zeszłym roku w święta to zapłaciłem tyle, a tyle, a teraz tyle, więc no to jest rzeczywiście trudny, trudny temat, bo chciałoby się oczywiście, żeby tak było, ale z drugiej strony to Senevrati, jak pani redaktor powiedziała, no bo już taka sytuacja może nigdy nie powrócić. No tak, dobrze już było, zna pani to powiedzenie, <grym> prawda? Tak. Zdecydowanie. Jestem ciekawa, bo jeżeli rząd nie podejmie tematu, to znowu będzie okazja do tego, żeby yy, uderzać w bęben, prawda? Głośno, głośno bić. Minister czarny kandydat prawa i na, y, sprawiedliwości na premiera w ofensywie, choć sondaże nie są dla niego łaskawe. Myśli Pani, że Jarosław Kaczyński absolutnie świadomie y, y, wytypował Przemysława Czarnkę i wziął pod uwagę te sondażowe opinie? Ja mam takie wyobrażenie, że kiedy rozmawiamy o Jarosławie Kaczyńskim, to dominują, e, dominuje takie wyobrażenie właśnie, że to jest taki szachista, który gra szachy 5D, prawda, e, że on już sobie to wszystko zaplanował, e, przewidział różne okoliczności, ale ja myślę też, że Jarosław Kaczyński jest takim graczem bardziej intuicyjnym i w wypadku przemysłowa Czarnka, ja myślę, że jego takim głównym, absolutnie maksymalnym celem było to, by przywrócić stan, w którym po prawej stronie jest już tylko pis i ściana, tak, nie ma nikogo, nikogo więcej. I on tutaj sobie wymyślił tego Czarnka po to, żeby, żeby zdyscyplinować jedną i drugą konfederację, żeby znów powrócić na pozycję lidera na prawicy. Może przejąć ten elektorat, który uciekł właśnie do obu konfederacji. Ale oczywiście nie możemy tutaj pominąć tego, że Jarosław Kaczyński mógł po drodze jeszcze sobie zakładać zupełnie inne mniejsze cele. I kto wie, oczywiście taka, możemy trochę z przymrużeniem oka powiedzieć, taką teorię spiskową, że być może to jest też taki test dla Przemysława Czarnka, który przecież miał wielkie ambicje, pewnie je nadal ma, objęcia jakiejś schedy po Jarosławie Kaczyńskim, tak? takiego przywództwa w Prawie i Sprawiedliwości, a Jarosław Kaczyński go sprawdza, pokazuje mu, że no zobacz, na końcu jeśli przegrasz wybory, tak? no to nie nadajesz się do tego, żeby mi zabrać partię, żeby, żeby ją przejąć. Może też Jarosław Kaczyński na, na pewno o tym myślał, o uciszeniu tych konfliktów frakcyjnych. Przemysław Czarnek miał być taką silną pięścią, która uderzy w ten stół, przy którym trwają partyjne konflikty, no ale też nigdy nie wiadomo, jaką będzie mieć to uderzenie, czy nie wypchnie z partii Mateusza Morawieckiego i nie skomplikuje jeszcze bardziej tej układanki. No z drugiej strony właśnie te notowania dla, dla przemysłowa Czarnka, no, na pewno Jarosław Kaczyński też się kierował tym, o czym już powiedziałam przed chwileczką, czyli żeby mu nikt tej partii nie przejął, nikt nie wyrósł ponad niego. To zresztą przecież też miało istotny wpływ przy decyzji o tym, kto będzie reprezentował PiS w wyborach prezydenckich. Trochę mnie pani natchnęła i przyszło mi do głowy kolejne znane, pewnie nam wszystkim chętnych było wielu, ale nikt nie śmiał zagrać przy Jarosławie Kaczyńskim póki co. <śmiech> tak. No dobrze. Sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej. Już po przyjęciu pakietu CPN, nie CPK. Koalicja Obywatelska w górę 32,4%. PiS 24,5%. Konfederacja 13,4%. Lewica pierwszy raz od wielu, wielu miesięcy przed Konfederacją Korony Polskiej. Lewica 7,9%. Konfederacja Korony Polskiej 7,5%. Potem PSL 4,5%. Razem 2,5%. I, 9, i Polska 2050 też nieco wyżej niż poprzednio, 1,8. Myślę o lewicy teraz, bo spodziewałam się, że aktywność, nie wiem czy pani też, że aktywność marszałka Czarzastego i takie bycie w kontrze do pana prezydenta, no, będzie się przekładało na wyższe notowania lewicy, że polubimy lewicę i pana marszałka za, a przynajmniej nie my, tak, tylko wyborcy lewicy, za, no, takie zdecydowane reakcje na działania pana prezydenta. A mi się wydaje, że to idzie po prostu na konto koalicji rządowej i że paradoksalnie to nie idzie właśnie w stronę wzmocnienia lewicy, tylko że marszałek staje się takim przedłużeniem premiera, że tam gdzie premier nie może albo nie bardzo jest w stanie, to wtedy posyła marszałka i że ten marszałek właśnie w tej konfrontacji z pałacem prezydenckim po prostu punktuje dla albo całej koalicji rządowej, albo wprost dla premiera że no mhm. niekoniecznie właśnie to idzie na, na konto lewicy, że y, to, to jest taka rozgrywka między rządem a pałacem i tutaj y, to, to ewentualnie, jeśli to punktuje, to rządowi. Mhm. No ale lewica poradziłaby sobie w wyborach samodzielnie, PSL niekoniecznie. Pamiętam apel Władysława Kosiniaka-Kamysza sprzed paru dni, taki internetowy, do, do braci PSL-owców. <głos> Wie Pani, dlaczego się uśmiecham. Tak. Musimy wszem i wobec opowiadać, czym się zajmujemy, bo jeżeli sami o sobie nie będziemy opowiadać, to nikt tego za nas nie zrobi. Politycznie absolutnie uzasadniony, uzasadniony apel. Zastanawiam się, może Pani wie, jak to się odbywa, że siadają liderzy koalicji i już teraz zastanawiają się, jak wspólnie grać na swoje poparcie, no z myślą oczywiście y, o wyborach w 2027 roku. Czy to jest walka na śmierć i życie? Z PSL-em to jest w ogóle ciekawa zagadka, bo z PSL-em jest tak, że on zawsze w tych sondażach prawda, jest nisko notowany, ale potem na końcu jakoś ten próg PSL przeskakuje. No Pamiętajmy... tak, ale kiedyś musi być pierwszy raz. <laughs> prawda? Nigdy nie wiadomo właśnie, kiedy on, kiedy on przyjdzie. Jednak PSL jeszcze wciąż ma ten atut, jakim są struktury terenowe, więc może tym się jeszcze ostatni raz, albo przedostatni, kto wie, poratuje. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której myślę w kontekście PSL-u, że te słabe notowania są o tyle też zagadkowe, że przecież PSL dostał pewną szansę na wybicie się, a tą szansą jest to, że tak ważny w tej chwili resort jak resort obrony ma lider PSL-u, prawda? Więc mogłoby się wydawać, że lider ludowców zbuduje się bardzo i to też pomoże partii na tym, że to teraz jest taki bardzo gorący temat niepokoi wszystkich Polaków, bezpieczeństwo. To jest nasz codzienny lęk, więc... Ale cały czas myślę, PSL ponosi konsekwencje pewnego rozdwojenia, jaźni. Czy celu? No bo Polskie Stronnictwo Ludowe, Wincenty Witos, mm. nie był nigdy ministrem obrony narodowej. Nie. Prawda? I, I to jest generalnie środowisko osadzone w mniejszych miejscowościach, no powiedziałabym środowisko rolników, choć tutaj Prawo i Sprawiedliwość też się ma nieźle. I gdzie PSL-owi do obrony narodowej? Ja nie wiem, czy to nie są konsekwencje właśnie tego typu hmm, no, dysonansu pewnego, tak? Tak, myślę, że ma pani redaktor rację, bo przecież PSL już dawno nie jest monopolistą na wsi, prawda? No wiemy mhm. o tym, że to Prawo i Sprawiedliwość wypchnęło w pewnym momencie PSL ze wsi, a teraz PiS na, w małych miejscowościach czy na wsiach podgryza z kolei jedna i druga konfederacja, bo też pamiętajmy o tym, że struktura demograficzna polskiej wsi też się bardzo zmienia, więc ten PSL szuka jakby swojej innej zupełnie drogi, idzie do, do miast bardziej, tak? Więc myślę, że ma pani redaktor rację, że głównym problemem PSL-u jest w tej chwili tożsamość, tak? Do, do, do kogo my właściwie e, adresujemy przekaz partii? No to do kogo? No właśnie. E, muszę powiedzieć, że to, to jest bardzo dobre pytanie. Problem, I, prawda? Nie, nie wiem w tej chwili rzeczywiście do kogo, ale myślę, myślę, że na pewno już jakby to wygląda na to, jakby PSL się pogodził z tym, że stracił, stracił wieś. Mhm. To jeszcze pan prezydent no, był na Węgrzech. E, powiedziałabym z godnością rozumianą przez niego indywidualnie, delikatnie mówiąc, e, znosił komentarze i pytania dotyczące relacji wi z Wiktorem Orbanem. Chwilę potem Wiktor Orban zakręca kurek z gazem dla Ukrainy. Był pan prezydent w Stanach Zjednoczonych, spotkał się z prawicowymi politykami i nie tylko politykami, konferencja SIPAK i teraz słyszymy o tym, że Stany Zjednoczone chciałyby te nasze patrioty wykorzystać na Bliskim Wschodzie. Ja tylko zacytuję Władysława Kośniaka-Kamysza wspominanego przez nas. Nasze baterie Patriot i ich wyposażenie służą do ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Nic się w tej kwestii nie zmienia i nie planujemy ich przemieszczania. Nasi sojusznicy dobrze rozumieją, jak ważne jest to dla nas zadanie. Bezpieczeństwo polskie jest absolutnym priorytetem. I uśmiecham się, bo my nie planujemy przeniesienia baterii Patriot. Ale Amerykanie mogą mieć inne potrzeby. To będzie bardzo poważny test, zwłaszcza dla prawicy, dla Pałacu Prezydenckiego. Jednym z największych problemów Prawa i Sprawiedliwości, ale również Pałacu Prezydenckiego jest to, że to środowisko prawicowe w Polsce na czas nie zniuansowało swojej postawy wobec Donalda Trumpa. Jakby PiS zatrzymał się na tym etapie, w którym są politycy PiS-u w Sejmie i skandują nazwisko Donalda Trumpa zaraz po tym, jak Donald Trump wygrał wybory prezydenckie i został prezydentem Stanów Zjednoczonych na drugą kadencje. I e, myślę, że Pi, Prawica, sz Szerzej i Pałac Prezydencki e, nie zauważyli tego momentu, w którym Stany Zjednoczone stały się takim elementem e, niepewności, prawda? Które zaczęły z, z rozwiązania wielu problemów nie światowych. stały się źródłem, Pani Tak, redaktor, źródłem tego prawda? problemu. Może nie tyle nie stany, uczestnikiem tych wydarzeń, tylko kreatorem. Tak, co może nie tyle Stany, co prezydent Donald Trump. Bo to też jest ważne, żeby podkreślić, że e, Polacy, bo to wychodzi z badań na przykład z Cebosa, e, Polacy nie widzą dalej jakieś alternatywy dla, dla sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale na pewno niepokoi Polaków to, że Donald Trump jest politykiem chaotycznym, który jest właśnie mhm. takim źródłem chaosu tak, owszem, tak. ale Donald Trump niekoniecznie. Niekoniecznie, no właśnie, mhm. prawda? A PiS stale jest do tego Trumpa i, i Pałac Prezydencki do Trumpa jest bardzo mocno przywiązany, przyklejony. Też PiS przecież bardzo długo myślał o tym, że to będzie taka autostrada do zwycięstwa w 2027 roku, że ten Trump będzie takim koniem pociągowym dla prawicy w Europie i w Polsce, że, że to jest coś, co im zapewni powrót do, do władzy i to jest bardzo zdradliwe myślenie, jak się okazuje. No więc to jest taki test, jak się zachowa rzeczywiście Pałac Prezydencki. Ja widziałam wypowiedź ministra Boguckiego, że on próbuje to przerzucić, tą, ten gorący kartofel na rząd, że to rząd musiałby złożyć taki wniosek, prawda, żeby te patrioty przesunąć. No ale myślę, że tak się łatwo z tego nie wywinie, bo tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz też zareagował szybciutko, tak, i powiedział, że nie, absolutnie nie ma o tym mowy i i no, próbuje przerzucić tą piłkę jednak na boisko Pałacu Prezydenckiego. Jasne, bo panie ministrze, jak pan prezydent chce się spotkać z generałami, to ścieżka jest taka, ich zwierzchnik, czyli minister obrony narodowej w czasach pokoju, prawda? A dopiero potem spotkanie z generałami I o tej ścieżce pan prezydent nie pamięta, ale jeśli chodzi o patrioty, to przypominamy sobie kierunek, prawda? Tak, no właśnie, prawda, więc no, na pewno jest to, no, to, będzie to, jest już w tej chwili kłopot dla, dla Pałacu Prezydenckiego um, i też myślę, że y, Polacy to sklejenie ze Stanami Zjednoczonymi, z Donaldem Trumpem, konkretnie z Donaldem Trumpem y, widzą i widzą, że jest to problem Pałacu, tak, nie, nie rządu. No ale widać jak kluczy Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, sam Jarosław Kaczyński, że to nie nasza sprawa i nie nasza wojna i decyzję podejmuje, ja oczywiście upraszczam, to znaczy opisuję tę jego e, odpowiedź, że, że nie naszą rolą jest oceniać Donalda Trumpa, ale w drugim zdaniu przypomina przecież Iran miał zawsze cel fizycznego, podkreślał Jarosław Kaczyński, zniszczenia Stanów Zjednoczonych. Przy czym otoczenie... Donalda Trumpa, politycy związani ze sprawą wojskowi twierdzili, że moment wybuchu tej, tej wojny nie miał nic wspólnego z bezpośrednim zagrożeniem ze strony Iranu. To jest bardzo ciekawe, jak partia i lider partii, którego cechował zawsze bardzo dobry słuch społeczny. W pewnym momencie ten słuch społeczny trafił. bo... O Jarosławie Kaczyńskim, tak, czy o, ja o Tak, <laughs> zdecydowanie o Jarosławie Kaczyńskim tak. tym razem, bo myślę, że Jarosław Kaczyński przegapił taki moment, w którym ta percepcja właśnie działań, Stanów, czy Izraela się bardzo zmieniła. Izrael zaliczył w ostatnich kilkunastu miesiącach bardzo potężny zjazd, jeśli chodzi o swój wizerunek. O, no, dzisiaj nikt nie usprawiedliwia działań Izraela jego narracją, tak? Czy Po gazie po prostu już nie ma takiego jednoznacznego spojrzenia na państwo Izrael, więc to nie jest tak, że Polacy kupią taką narrację, że Izrael musiał zaatakować Iran i jest to sprawiedliwa w tym rozumieniu wojna. Więc no, nie jest to popularna opinia, którą Jarosław Kaczyński wygłosił i jest to dzisiaj opinia absolutnie jakiejś mniejszości w Polsce, właśnie tej takiej bardzo, bardzo przywiązanej do, do polityki Donalda e, Trumpa, także odjechała rzeczywistość Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zdecydowanie tak i myślę sobie, bo wspomniała pani o Izraelu e, nie dopuszczono do organizacji mszy świętej prawda, w ostatnią niedzielę ze względów bezpieczeństwa, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, teraz kara śmierci dla palestyńczyków to jest też amerykański problem. Myślę, on będzie narastał ten sojusz za wszelką cenę, czy poparcie Donalda Trumpa za wszelką cenę dla Benjamina Netanyahu, bo oni mają wspólny cel na Bliskim Wschodzie wcale nie jest nim obalenie reżimu w Iranie, tylko ropa. No, mamy umowę handlową Polska, przepraszam, Unia Europejska, Stany Zjednoczone w sprawie gazu. Ona była podpisana wiele, wiele miesięcy temu, ale no teraz właściwie politycy do niej wracają, no to właśnie o to chodzi a nie o pokój na świecie. Oczywiście, że tak. I też e, przypominam sobie wypowiedzi Mariusza Błaszczaka w Radiu Z wczoraj, który też bardzo e, wyrażał się takie wsparcie dla działań Izraela. Bardzo, bardzo jednoznacznie były to e, wypowiedzi i to jest aż naprawdę zdumiewające, jak właśnie politycy PiSu nie zauważyli, że świat się mocno zmienił i bardzo inaczej postrzega dzisiaj e, polityka Izraela, a tym samym Stanów Zjednoczonych. Ale też jasne jest to, że no, Stany Zjednoczone w pewnym sensie Donald Trump je kompromituje, właśnie ten ogon merda psem, czyli właśnie Izrael zdecydował o, o tym, że Stany Zjednoczone em, przyłączyły się do tych działań w, w, w Iranie. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo zaskakujące, szokujące i, i niezwykłe, że, że PiS nie widzi jakby tych niuansów i nie widzi, że świat i społeczeństwo się postrzega zupełnie inaczej tą sytuację na no, świecie. No ja sądzę, że widzi, tylko zastanawia się, jak z tego wybrnąć, bo przecież to nie jest... Świat, w którym wprost mówi się prawdę. To jest, też to, to jest też też prawda menomen, że prawda, jak pis zabrnął, to już po prostu zdał sobie sprawę z tego, że no, ma opcję tylko taką, jak uderzyć głową ścianę, tak? Nie umiem mhm. wyhamować i, i, i zawrócić. To jest w ogóle taka cecha. Albo, myślę, albo używając wielu jakiegoś polityków. słowotoku nie, nie mówić nic. I mam wrażenie, że teraz właśnie z czymś takim tak. mamy do czynienia. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Pięknie. Estera liger, Rzeczpospolita z nami w polskim Radiu 24. Zapraszamy częściej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Radio 24. Słowem wszystko.